Komis, klasyka i nowość, hit i gniot. Wszystko, Wszystko co my rocznie stasznie i tajemnicze stylu, znajdziesz na metropolitanblogspot.com Witam w, w, w, w nawiedzonym podcastie. Sobota, 7 grudnia 2019 roku. Słuchacie właśnie 267 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami fan francuskiej ekstremy Michał Dżeryjakowicz. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Oraz miłośnik krokodyli Szymon Szymasz-Cieśniński. Witam również. Mamy dzisiaj wprawdzie no... Okolice Mikołajek, ale wzięliśmy film, który niekoniecznie się akurat e, na te święta nadaje, bo chcielibyśmy porozmawiać o drugim pełnym metrażu Aleksandra Arzy, e, o filmie z 2003 roku, a mowa o bladym strachu. W oryginale e, haute tension, e, znaczy w sumie nie wiem jak haute się czyta no, po francusku. Od, od tension chyba po francusku by było. Aha, od tension, a po angielsku high tension po prostu. O AŻy my już wspominaliśmy kilkukrotnie w naszych podcastach. Jerry, tak bardzo krótko doceniasz, nie doceniasz, lubisz jego filmy, czy niekoniecznie? Lubię, nawet powiedziałbym, że bardzo. Co prawda nie wszystkie jego filmy, szczególnie te wcześniejsze, widziałem, bo nie widziałem Wzgórza Moja Moczy, nie widziałem tych tam luster, czy jak się nazywał ten film z Kiferem Sutherlandem. Także to, to nie jest tak, że ja mam pełen przegląd jego twórczości, ale w zasadzie wszystko, co widziałem mi się podobało, także ja raczej jestem po stronie fanów jego twórczości hmm. no bo Arza odpowiada właśnie za te lustra za wzgórza mają oczy za pełzającą śmierć z tego roku tak to był ten tak, rok, e, tak, rok tak, tak, ten ten E, tak, ty o Crawl chyba nawet nagrywałeś solówkę nie? W tak, nagrywałem o Crawlu solówkę, też w podobnym okresie w Kocham Dziwne Kino był odcinek właśnie o, o, tak przeglądowo jego twórczości z głównie naciskiem też na Crawl, także no, coś tam już można było o nim posłuchać u nas My omawialiśmy z Mando w trzecim bodajże na wyzwanym podcaście w historii Rogi z Radcliffem. Mando też nagrywał w świątecznych świątecznych chyba o poziomie minus dwa. No ja w sumie jeszcze powinienem nowego maniaka z Elijah Woodem nadrobić. No ale to wszystko w swoim czasie. I Aża często współpracuje z Gregorim Levaserem i tym razem również właśnie z tym stałym partnerem w stworzył scenariusz, no a reżyserią zajmował się już samodzielnie i stworzył film no właśnie o czym. Główną bohaterką, głównymi bohaterkami tego filmu są Aleksja i Marie. Aleksja zaprasza swoją przyjaciółkę, studentkę Marie do domu swoich rodziców. Ten dom to dawna farma na uboczu pewnej miejscowości, takie raczej spokojne miejsce, gdzie dziewczyny po prostu planują uczyć się do sesji na uczelni, korzystając z tej ciszy i spokoju. W nocy, zaraz po ich przybyciu w nocy, pod dom podjeżdża jednak pewna furgonetka, wysiada z niej mężczyzna w roboczym kombinezonie, no i zaczyna mordować domowników i czyni z. Aleksii swojego więźnia. Zaś Marii udaje się zbiec, no ale ciężko tutaj jakoś działać, tak? No, jej przyjaciółka jest w rękach psychopaty, no i Marii będzie musiała podjąć decyzję, czy jej pomóc, czy zadbać o siebie i tak dalej i tak dalej. To jest punkt wyjścia dla całej tej historii. Podobno widać tutaj w ogóle mocne inspiracje powieścią Dina Kunca o tytule Intensywność. No Ja z Kuncem, z jego literaturą miałem raczej nikły kontakt. Nie wiem, czy kojarzysz tę powieść? czy Nie kojarzę, natomiast kojarzę dosyć mocno te kontrowersje, dlatego że z tego co ja pamiętam, nawet to się tam panowie procesowali o, o to, no bo Kunc stwierdził, że tak naprawdę tu nie ma mowy o inspiracji, tylko po prostu, że w dużej mierze całe ta, cała ta oś fabularna w bladym strachu no to jest po prostu żywcem przejęta z jego, z jego książki, także no, na pewno to był dosyć głośny motyw w, w tamtym okresie. Ja czytałem po prostu, że Kłon w końcu zrezygnował tak, z jakichś tam pozwów, bo niby właśnie początek filmu, punkt wyjścia, tam pierwsza, jedna trzecia, czy pierwsza połowa. Rzeczywiście są bardzo, bardzo podobne do akcji z książki, ale druga połowa już nie. No i tak, Aża jest kojarzony z tą francuską ekstremą, więc tutaj myślę, że widzów od razu trzeba ostrzec, że bodajże już w siódmej minucie widzimy seks oralny z odciętą ludzką głową i no cały pierwszy akt tak naprawdę skupia się na przypadkowych ofiarach nieuzasadnionej, ekstremalnej przemocy, ale przy tym chciałbym zaznaczyć, że no to nie jest takie czyste torture porne. Mamy dwie dziewczyny w rękach szaleńca, ale no to nie jest Pascal Laugier. Przemoc jest raczej szybka, zwłaszcza w tej pierwszej połowie filmu, na przykład mamy pewną dekapitację, która, no to jest chwila, i już jest po scenie, czasami też rozgrywa się trochę poza kadrem, jak na przykład odcinanie dłoni w innej sekwencji, i tak naprawdę dopiero ostatni akt pozwala sobie na trochę więcej zbliżeń, i na takie naprawdę zróżnicowane umęczenie ciała, które jakoś tam jest bardziej w centrum kadru, no ale ja nadal nie porównywałbym tego tak stricte z jakimś tam hostelem Martyrs, Frontiers i tego typu produkcjami. Zgodzisz się? Jak najbardziej, no to, to jest zawsze trochę dyskusyjne, na ile jego można w ogóle do tej francuskiej ekstremy tam jakby podłączać. Ja osobiście uważam, że jak najbardziej pewnie trzeba, no bo umówmy się, że Blady Strach to jest film właśnie z tamtego okresu, kiedy no, wybuchła ta taka dosyć intensywna, może krótko trwała, ale na pewno właśnie intensywna i, i jakoś tam zbierająca echa francuska Ekstrema z tymi wszystkimi filmami, o których wymieniłeś między innymi tutaj na, na pierwszym miejscu. I mimo, że przecież Adja tak naprawdę poza właśnie bladym strachem we Francji, to już tego rodzaju kina nie kręcił, no bo on później od razu szybko trafił do Hollywood i robił Wzgórza mhm. Mają Oczy, no to, to myślę, że akurat blady strach to jest tego rodzaju kino, które jak najbardziej pod to podłączyć można przy czym ja no nie wchodząc jeszcze w opinię na temat samego filmu całościowo, to ja wyżej oceniam bladę strach niż przeciętnego przedstawiciela tej francuskiej ekstremy właśnie dlatego, że to nie jest takie typowe torture porn tutaj trochę mamy home invasion ja bym powiedział trochę mamy Aha. takich motywów slasherowych mamy pewien, pewną tajemnicę od początku sygnalizowaną, bo ty w sumie o tym nie wspomniałeś Wspomniałeś, ale przecież sam film otwiera scena, kiedy widzimy naszą protagonistkę no, z pewnymi obrażeniami ciała, która się znajduje w szpitalu i to nam też daje do myślenia, co tak naprawdę się wydarzyło i, i jak ta akcja się nam potoczy. Także no, mm -hmm. całościowo wydaje mi się, że, że to, to nie jest po prostu takie typowe e, gore dla e, festiwalu krwi i flaków. E, tylko no, je, jednak tutaj troszeczkę w inną stronę e, twórcy się wybrali. Hmm. Tak naprawdę ja ci powiem, że mnie ten e, finał troszkę zaskoczył tym, że nagle e, no, e, postawiono na ten naturalizm i na to, by jednak pokazać troszkę więcej tego umęczenia przed kamerą, bo sam początek właśnie to, to ani nie były tak do końca zgony slasherowe, one były troszkę jakoś tam nie wiem, przegięte, na przykład ta dekapitacja, ale jednocześnie właśnie raczej szybkie, bez jakiejś takiej celebracji tego wszystkiego, to miało pokazać, że ten nasz antagonista to jest takie czyste zło, które właśnie nie ma żadnych zahamowań, żadnych zasad moralnych, a potem w finale dopiero dostaliśmy tego troszkę więcej, no ale z drugiej strony to bardzo fajnie się w konstrukcję całego filmu wpisuje, więc no nadal jestem na tak, po prostu troszkę mnie to wtedy zaskoczyło. I jeszcze, skoro już o tym rozmawiamy, to jak oceniasz same efekty? To jak to wszystko ukazano? Moim zdaniem świetnie to wypada. To jest w ogóle przykład takiego dosyć ciekawego kina w moim odczuciu, bo Blady Strach jest tego rodzaju horrorem, który nie certoli się w tańcu, bo tak jak wspomniałeś, my już w siódmej minucie mamy naprawdę mocne sceny I ja w ogóle miałem poczucie, jak rzadko miewam w horrorze, że po prostu tutaj jesteśmy od razu w centrum akcji, że mimo, że tam nawet mamy te tam 6-7 minut takie jakieś tam rozbiegówki, to ja naprawdę od samego początku miałem poczucie, że, że tutaj jest coś niepokojącego i, i coś mocnego za rogiem i kiedy już się zaczynają te mocne sceny one są robione w mojej ocenie bardzo dobrze, one są krwawe one są brutalne, ale one robią wrażenie, no na przykład ta dekapitacja, o której też już wspomniałaś ona jest świetnie nakręcona, to jest niby krótka scena, niby nie jakoś bardzo mocno, ja też użyłeś takiego sformułowania celebrowana, czyli wiesz tutaj nikt się nie bawi z tym, żeby nam to pokazywać milimetr po milimetrze ale między innymi przez to, że to jest szybka scena i widz się jej nie spodziewa, bo my o niej mówimy, ale tak naprawdę myślę, że nawet jeżeli ktoś sięgnie po ten film i na przykład słucha nas w tym momencie, to raczej nie będzie w stanie się zorientować, że to nadchodzi, dopóki nie zobaczy tej sceny, bo ja byłem autentycznie w szoku, że to tak szybko już dostajemy tego rodzaju sceny. I właśnie raz, że mnie to zdziwiło, że, że to tak szybko jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę, a dwa właśnie, że to tak dobrze wygląda, bo no, to teoretycznie nie jest jakiś bardzo stary film, no, bo to jest 2003 rok, no ale też wiemy jak to z Gore bywa, że nieraz no, no, wychodzi ta, taka pewna sztuczność tego wszystkiego, no bo jednak jak próbujemy inscenizować umęczenie ciała, takie bardzo bardzo bezpośrednio w kadrze się znajdujące, no to no umówmy się, to nastręcza pewnych problemów technicznych. No i różnie twórcy sobie sam radzą. Krew, nie? Często tak, tak, tak. Jej tak kolor, to po latach nagle się okazuje, że no, coś nam nie gra, gdy tak na to patrzymy, a tutaj właśnie z tym nie było żadnego problemu i. No, też nie wiadomo na ile to prawda, ale jak się przegląda różne ciekawostki, no to można przeczytać, że czasami przykładowo fakt, że ta sztuczna krew trysnęła prosto w kamerę, w obiektyw, to był przypadek, no ale twórcy, właśnie Aża, uznał na przykład, że to tak fajnie wygląda, że to zostawi. I tutaj rzeczywiście czasami, no ten rozlew krwi ma miejsce na dość sporą skalę, ale. Właśnie zostało to sprawnie zrealizowane. Tak, to są bardzo fajne efekty praktyczne, które pasują, które nie są e, przesadzone, ale też e, no, są intensywne. Że tak nawiążemy do końca jeszcze. Mm, tak. Dobry. E, mamy trójkę aktorów, nie? bo te dwie główne bohaterki oraz morderce. E, w Marie wciela się Cécile de France, e, w Aleksję e, Maïven była żona Luka Bessona zresztą, a jako nasz morderca na ekranie pojawia się Filip Nahon, czy na on. I jest to aktor, którego no, nie wiem, czy kojarzycie z nazwiska, ale no, na pewno go widzieliście, jeżeli oglądaliście chociażby filmy Gaspara Noego, bo to jest główna rola. Chociażby w Sam Przeciw Wszystkim, w Kagne i też zresztą grał w wielu innych jego filmach. Aktor no, w tamtym nie środowisku, tylko no, we Francji i w okolicach raczej dobrze znany. Co powiesz właśnie o tym kaście? Wiesz to, Moim zdaniem cała ta trójka aktorska wypada bardzo dobrze, bardzo wiarygodnie przede wszystkim właśnie ta postać mordercy moim zdaniem jest świetnie wykreowana bo wspomniałeś o tym, że on od początku nam się prezentuje jako takie czyste zło zresztą no to, to wprowadzenie właśnie z tym seksem moralnym z głową no to, to już, to już ma, ma nam absolutnie ustawić percepcję tej postaci i ustawia, ale ten aktor wywiązuje się naprawdę świetnie z tej roli, dlatego że to jest też taki właśnie trochę slasherowy morderca, bo on przecież nie wypowiada w zasadzie ani pół zdania, a jeżeli wypowiada, właśnie... to. to... Mhm. Bo z tym slasherowy, tylko bym się delikatnie kłócił, bo morderca w slasherze. Jednak ma się czymś wyróżniać, nie ma mieć specyficzne narzędzie broni, maskę to są takie cechy no, z definicji tak do niego przypisane. A tutaj to było dla mnie dużym zaskoczeniem, że ten morderca zresztą on właśnie na napisach funkcjonuje też jako morderca. On przez połowę filmu, przez ponad połowę filmu jest człowiekiem absolutnie bez właściwości. On właśnie, wydaje mi się, tak, to jest moja jakaś tam może interpretacja, że on ma reprezentować to złowczystej postaci, bo w wielu scenach na początku widzimy jedynie fragment jego ciała. On jest tak jakoś ukazywany, że jego twarz jest bardzo często przesłonięta że na przykład no właśnie nie widać albo w ogóle twarzy, albo nie widać oczu i wprawdzie no nie cały czas, bo ja się początkowo spodziewałem, że to ma być niespodzianka, że to ma być ten wielki rewill gdzieś w którymś momencie, ale tu się okazuje, że jednak nie, bo ten wygląd mężczyzny nie ma być dla nich niespodzianką, dla nas niespodzianką, nie ma być jakąś zagadką też, nad którą mamy się zastanawiać, ale... No właśnie on na tyle często jest jakoś tam przesłonięty, ukryty czy coś, by być symbolem, a nie tym takim zabójcą, bohaterem z krwi i kości w tym filmie. Właśnie na początku mi się nawet wydawało, że to może jest jakiś troglodyta, jakiś człowiek chory, opóźniony w rozwoju, nie wiem, nieświadomy swoich czynów, właśnie nie odzywa się, zachowuje się tak trochę mechanicznie, czy tak trochę jak zwierzę. W okolicy dwóch trzecich filmów, dwóch trzecich filmu jednak nagle on dostaje imię bodajże i zawód, no bo widzimy tak ten cały jego kombinezon, samochód, logo, zresztą to też jest zabawne, bo wychodzi na to, że on pracuje dla spółki aża i Bracia, więc też fajny smaczek dla fanów, no coś co można sobie włapać jak się sensu, no i okazuje się, że on ma jakieś tam cechy, ale nadal to nie sprawia, że on się staje bohaterem yy, z krwi i kości, jakimś tam, nie wiem, Johnem X, który zabija bo to i to, yy, tylko po prostu film nam pokazuje, że on jest jak gdyby w pełni świadomy tego, co robi, co się dzieje dookoła niego, ale to nadal jest do samego końca i do końcowego twistu uniwersalna postać morderc, takiego właśnie człowieka bez zasad moralnych, bez zahamowań. To jego imię jest właśnie zupełnie nieistotne, ten wygląd jest zupełnie nieistotny. On ma być taki trochę, no, z twarzy podobny do nikogo. Ale wiesz to, to I to naprawdę. To ja, ja tak doprecyzuję, hmm? dlaczego użyłem sformułowania slasherowy morderca, bo to nie, hmm. mi nie chodzi tutaj o to, że. Je, on jest właśnie na jakąś taką ikonę Kina Grozy, tylko też w Slasherze bardzo często mamy do czynienia z mordercą, który jest taką powiedziałbym siłą natury, że wiesz, jest taką mhm. trochę postacią nietykalną, pojawiającą się w i ówdzie w zaskakujący sposób i właśnie to ładnie gra z tym, że on z jednej strony jest właśnie takim czystym złem, a z drugiej strony ta metoda aktorska i metoda też prezentowania tej postaci, to też, u mnie wywoływało właśnie takie poczucie, że to jest właśnie takie, taka y, pierwotna siła. No bo przecież tutaj przez mhm. długi okres czasu y, nasze bohaterki są totalnie bezsilne w zasadzie w, w stosunku do niego. No on... Y, y, teoretycznie nie robi nic, czy, czy wiesz, no prawie, że nie, nie, nie, nawet nie próbuje się specjalnie opierać, a one i tak nie są w stanie z nim nawiązać jakiego, jakiegoś kontaktu, nie? że mamy do czynienia z postacią właśnie tak silną, nie tylko fizycznie, ale, ale właśnie w takim tym swoim dążeniu do celu, że no mi się to tak kojarzyło właśnie z tego powodu, z, ze slasherowymi motywami, no ale to, to trzeba brać poprawkę właśnie na to wszystko, to co ty powiedziałeś no bo to jest święta prawda i też bym właśnie zaznaczył, że to nie jest tak, że on jest nie że to jest taki bohater że się go zabija, on wraca zabija się drugi raz, trzeci, czwarty i potem w finale znowu się podnosi tylko po prostu no, to jest właśnie jakoś tam postawny mężczyzna, który jest trochę takim no, taranem, tak gdy idzie i chce coś zrobić, to on po prostu idzie i to robi Dobra. A co z bohaterkami? Bo mnie też trochę zaskoczyło, że w sumie jedyną postacią, która posiada jakąś tam głębię psychologiczną jest Marie. To ma sens z punktu widzenia całego filmu, ale początkowo trochę się temu dziwiłem, bo Aleksja no szybko staje się tym zakładnikiem naszego mordercy, jego ofiarą i zakładnikiem, a Marie od początku jest jakoś tak obrazowana, że właśnie ma ten charakter jest nam pokazywana jako taka chłopczyca i lesbijka zakochana w swojej e, przyjaciółce bez wzajemności e, i film tam nam też tego nie mówi wprost, a raczej po prostu obrazuje pewnymi scenami, dialogami między bohaterkami. Na przykład mamy rozmowę o chłopakach, yy, mamy scenę z przypadkowym podglądaniem, scenę z masturbacją, po prostu musimy wyciągać z tego wnioski. Yy, I tak jest też budowana motywacja głównej bohaterki, która zamiast potem uciekać, gdzie pieprz rośnie, no podąża za mordercą, by ratować przyjaciółkę, no i swoją miłość tak naprawdę. I to też pasuje yy, do wydarzeń z samego finału. Yy, no zaś Aleksja właśnie jest troszkę tutaj bardziej przedmiotowo traktowana dopiero pod koniec ma jakąś tam scenę gdzie może cokolwiek zrobić nie? no zgadzam się w, w ocenie Dokładnie tak to tutaj jest zaprezentowane, no ale wydaje mi się, że to są elementy, które były absolutnie w 100% podporządkowane konstrukcji fabularnej filmu i po prostu to tak musiało tutaj być. Być może Aleksja mogłaby dostać więcej miejsca, więcej czasu antenowego, ale wydaje mi się, że tutaj trzeba by to zrobić kosztem tego szybkiego tempa, które tutaj twórcy sobie narzucili. I i ja uważam, że suma summarum to dobrze wypadło. W tym sensie, że oczywiście w mhm. innego rodzaju filmie, w innego rodzaju kinie, nawet wiesz o, o podobnej fabule, ale po prostu z takim mniejszym wygorem nakręconym, właśnie nastawionym na trochę inny rodzaj horroru i inny rodzaj straszenia, to by pewnie miało sens. A tutaj wydaje mi się, że wręcz to trochę ta przyjęta konwencja wymagała, że to musi być starcie tych dwóch głównych osobowości przez większą część filmu, czyli właśnie mamy tego to zło wcielone w postaci mordercy no i mamy Marii, która jest taką zadziorną dziewczyną z charakterem, która będzie za wszelką cenę próbowała mu się przeciwstawić. Mhm. Znaczy ja nie mam z tym żadnego problemu, nie? To po prostu no gdy masz te dwie bohaterki główne to spodziewasz się, że trochę inaczej będą akcenty rozłożone. Ostatecznie ten film obrazuje akcję z oczu Marii. Perspektywa Aleksji dopiero właśnie pod koniec jakoś tam zostaje wprowadzona i tak naprawdę ona, ta, ta postać Alex nie musi być rozbudowywana, no bo my znamy motywację Marii, więc wiemy dlaczego jej kibicujemy i dlaczego chcemy, żeby też Aleksja na przykład przeżyła, żeby nic jej tam się nie stało. No w sumie też to, ciekawe jest, że aża jakoś tam zaangażował nas w to wszystko i sprawia, że empatyzujemy z postacią o której tak naprawdę za wiele nie wiemy i która te, czysto teoretycznie mogłaby nas nic nie obchodzić. Nie? To jest raz, a dwa według mnie też trzeba wspomnieć w tym momencie, bo my tak dużo mówimy o tym, tym, tych koligacjach filmu z torture porn, o jakimś tam o elementach gory i tak dalej i tak dalej, ale to, że my empatyzujemy z Marii jest też fajnie wykorzystywane w takich sekwencjach no, trochę nie brakuje mi słowa, bo chciałem powiedzieć spokojniejszych, ale one absolutnie nie są spokojne tylko mm -hmm. takich bardziej stonowanych, jak mamy nie wiem, sekwencje w tej toalecie gdzie tam po prostu napięcie można kroić niemalże nożem i, i my się zastanawiamy czy dojdzie do kolejnego starcia pomiędzy właśnie naszym antagonistą i, i główną bohaterką czy nie I, i, to jest jeden z elementów, który ja bardzo doceniam w tym filmie, że właśnie wiesz, nie, z jednej strony mamy to szybkie tempo, mamy dużo tej, tej, tej takiej akcji krwi, flaków, efektownych morderstw, ale z drugiej strony właśnie w niektórych momentach, kiedy Adja się decyduje, żeby trochę zwolnić i żeby nas postraszyć w inny sposób, to to wypada bardzo dobrze i też duża zasługa w tym właśnie aktorki, która się świetnie z tych elementów wywiązała i, i, i bardzo Dobrze to się y, po prostu ogląda na ekranie, śledzi się na ekranie. Mówisz o tym napięciu, y, to może dwa, trzy zdania o samej konfrontacji. No i jak najbardziej możemy. Y, no to jeżeli mam zacząć, to tutaj znowu pewne zaskoczenie, gdyż y, no kojarzy się na pewno wiele konfrontacji y, z antagonistą, właśnie chociażby z tych czy innych Home Invasion. I ta tutaj jest o tyle nietypowa, że właśnie zaczyna się jako home invasion. Potem mamy pojedynek na drodze, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo to raczej nie jest często spotykany element tego typu kina. No i potem mamy taką scenografię właśnie jakiegoś camp slashera. Więc zmieniają się lokacje, zmienia się trochę to jak to wszystko jest obrazowane, no bo najpierw mamy osobę gdzieś tam czającą się w mieszkaniu, potem mamy pościg jednego autka za drugim, a potem już mamy starcie takie bezpośrednie w lesie. No to wszystko jest bardzo dobrze zrealizowane. W ogóle co do tego pojedynku na drodze do tej konfrontacji, to też byłem pełen uznania, że w tych scenach nie czuć, że widzimy na przykład kaskadera. Tak? Że wydaje się, że aktorka rzeczywiście jest za kierownicą, nie ma żadnego dysonansu, gdy patrzymy na te sekwencje od wewnątrz auta. Widać, że ona rzeczywiście jedzie no i według ciekawostek na IMDb, na IMDb tak było, że ona w większości tych sekwencji rzeczywiście prowadziła ten samochód. No i efekt końcowy jest bardzo dobry. No i w sumie tyle ode mnie o konfrontacji ta w ogóle akcja na szosie mi się strasznie podobała tak? bo to było coś takiego czego się zupełnie nie spodziewałem w tym filmie to jest bardzo dobry element i mi się bardzo podobała ta konfrontacja moment później w tych takich szklarniach, bo tutaj mhm. nie dość, że to jest fajnie poprowadzone pod kątem właśnie napięcia, bo tam naprawdę można napięcie kroić żeletkami w niektórych sekwencjach, to jeszcze to zostało bardzo pomysłowo zrealizowane od strony wykorzystania przestrzeni, bo jak ja mówię, że to się rozgrywa w jakichś szklarniach, to to nie brzmi absolutnie horrorowo, ale uwierzcie, to jest przykład na to, jak przestrzenią można fajnie potęgować napięcie w horrorze i wykorzystywać teoretycznie bardzo proste zabiegi i, i patenty, żeby no, zrobić parę efektownych scen. No, moim zdaniem bardzo fajnie wypada, wypadają wszystkie te elementy, o których ty wspomniałeś właśnie aż do samego finałowego starcia. Tak, dodajmy, że to są opuszczone właśnie jakieś plantacje, szklarnie yy, na terenie leśnym w środku nocy, gdzie jeden z bohaterów ma latarkę, a drugi po prostu się ukrywa. Yy, no, świetnie to zagrało. No dobra, no i to wszystko nas prowadzi do finału. Do finału, który wywraca troszkę to wszystko do góry nogami, który właśnie, może nie sam finał, ale scena go poprzedzająca. Nagle się okazuje, że no, jest tam kilka tajemnic w tym filmie. To wszystko posiada foreshadowing, bo chociażby już druga scena w, całym, w całej produkcji to tak naprawdę przeogromny spoiler, ale nie da się tego wyłapać bez wcześniejszego seansu. Dopiero gdy potem drugi raz ogląda się ten film. Pamiętając, na no czym się zakończył, to no dopiero wtedy to dostrzeżecie. W ogóle podobno Aża i Lewasa planowali zostawić tak naprawdę ten wielki reveal na ostatnie 5 minut, ale właśnie Luc Besson przeczytał scenariusz i zasugerował, by poświęcić temu więcej miejsca i trochę przebudować ten ostatni akt, i tak się stało rzeczywiście. Jak oceniasz ten ostatni akt? Spodobał ci się? Bo to też można, myślę, na wiele sposobów odebrać, i to jest taka część dosyć kontrowersyjna. Może nawet wejdziemy za chwilę w szczegóły w strefie spoilerowej, ale teraz czy to cię przekonało? Ogólnie mi się podobało i jak kupuję, kupuję to, jak ten film się kończy, i ja. Całościowo jestem do bladego strachu przekonany, przy czym jest, jest to pewne ale, dlatego że ja uważam, że to jest jednak mocno kontrowersyjnie zrobione, dlatego że wydaje mi się, że ten twist jest średnio do obronienia w tym sensie, że ok, ja w trakcie seansu przez to jakie napięcie udało się tutaj twórcom wykreować, jak to wszystko jest technicznie zrobione i tak dalej, i tak dalej ja naprawdę czerpałem bardzo dużą przyjemność z całego tego seansu i naprawdę udało się ich i pod kątem skupienia mojej uwagi i jakiejś takiej no frajdy to nie jest najlepsze słowo w przypadku tego filmu, ale niech tam będzie będzie, to, to wszystko gra, natomiast po seansie, po prostu, kiedy ja zacząłem sobie to rozkładać na czynniki pierwsze, a zakładam, że wszyscy zaczną to robić, no bo to jest po prostu tak mocny twist wywracający wszystko, co widzieliśmy do góry nogami, że, że każdy nad tym będzie główkował, no to wydaje mi się, że niestety przez parę wyborów, które tutaj scenariuszowo nam zaserwowano, to średnio ma sens i ja nie widzę, żeby to, to obronić, ale to wejdziemy w, w strefie spoilerowej, bo tu mam uwagi do naprawdę dwóch, trzech elementów, które moim zdaniem, gdyby poprowadzić nieco inaczej, coś wyrzucić, Aha. coś zmienić, to by to zagrało jeszcze lepiej i, i nie miałbym tego problemu. Także no całościowo ja uważam, że te kontrowersje będą słuszne w mojej ocenie, ale nie psuje mi to w żaden sposób seansu. A jak to u ciebie było, bo, okay. bo w sumie ja widziałem w recenzjach bardzo wielu, że jednak właśnie to, to zakończenie odpowiada za no, sporo niższe oceny, jeżeli chodzi o, o całość bladego strachu. W pierwszej chwili e, cały ten zwrot akcji mnie mocno odrzucił, także naprawdę zacząłem wiesz, tak nagle zastanawiać, nie chwilę, ale jak to właśnie analizować, to wszystko, e, zadawać sobie multum pytań, ale e, potem e, właśnie w toku tej całej analizy, już po seansie doszedłem do wniosku, że pod wieloma względami e, to ma sens i tak naprawdę e, jest, e, no jedna rzecz, która mi rozwala trochę ten twist i właśnie o tym też za chwilę porozmawiamy, ale mimo wszystko, wiesz, bardzo konsekwentnie to pokazano i dobrze poświęcono na to cały ten ostatni akt. Te kilkanaście minut, a nie 3-4-5, bo gdyby to zrobiono tak jak pierwotnie prawdopodobnie planowano, to wtedy rzeczywiście to mogłoby psuć seans, a tak zwłaszcza, że ta końcówka też jest mocna, też jest bardzo dynamiczna, tam się dużo dzieje, no to, no nie popsuło mi sensu, właśnie. Bawiłem się dobrze, że znaczy dobrze, no, w sensie, no to był film, który mnie wciągnął, który wzbudzał we mnie autentyczne emocje, angażował mnie bardzo w swoje wydarzenia i nawet mimo pewnych zastrzeżeń, ja blady strach polecam. Chociaż można się odbić właśnie pod koniec, ale no, ryzyko po prostu i tak się opłaca. No moim zdaniem się opłaca. Ja, ja byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym seansem, bo tak ty mnie zaanonsowałeś jako miłośnika francuskiej ekstremy. Ja mam dosyć właśnie ambiwalentny stosunek do, do tego, co się w tamtym okresie działo, dlatego, że wydaje mi się, że tam na, na fali zakłośnięcia się możliwościami i, i, i pomysłami to często powstawały filmy, które się średnio bronią po latach. No w, w tamtym momencie może to działało jako właśnie taki jakiś tam nurt, który się pojawił, ale, ale wydaje mi się, że właśnie jest sporo filmów z tego worka, które oglądane po latach raczej będą odrzucały, a wydaje mi się, że blady strach on się nadal bardzo dobrze broni. Mogą być nadal kontrowersje i, i, i to nieco może przy sens ten, ten twist końcowy, ale właśnie to wszystko, co dostajemy w trakcie tego seansu wydaje mi się, że jest na tyle dobre, na tyle efektowne i nawet właśnie w tej końcówce ty powiedziałeś, że tam się dużo dzieje no przecież w tej końcówce mamy kilka ikonicznych scen dla tego filmu takich, które myślę, że nawet jeżeli mało kto oglądał cały film, to pewnie będzie kojarzył niektóre kadry które właśnie w końcówce dostajemy i to powoduje, że moim zdaniem to jest film na pewno godny uwagi, bo on się po prostu naprawdę dobrze starzeje. To jest tak, że on za niedługo będzie miał 20 lat na karku, a i tak mam wrażenie, że to jest po prostu coś fajnego w gatunku i warto po to sięgnąć. Mm -hmm, zgadzam się całkowicie. No dobrze, w takim razie jeżeli ktoś bladego strechu nie oglądał, a chciałby go jakoś nadrobić w najbliższym czasie, no to tym osobom dziękujemy za uwagę, a wszystkim, którzy film widzieli albo tym osobom, które na przykład niekoniecznie chcą oglądać akurat tego typu produkcji, a się dowiedzieć na czym polega ostateczny twist, no to tych wszystkich zapraszamy na strefę spoilerową. UWAGA! SPOILER! Witam ponownie, Jerry. Witam ponownie. Dobrze, więc może wyjaśnimy y, na początek, y, o co chodzi y, z twistem. Otóż okazuje się, że nie było żadnego mordercy, nie było żadnego mężczyzny. Tak naprawdę Marie ma zaburzenia osobowości, cierpi na zaburzenia osobowości i to ona y, jakoś... Y, no, nie panuje nad sobą i zamordowała bliskich Marii, Boże nie Marii, Aleksii, I to ona zamordowała bliskich Aleksji oraz wywiozła ją później do lasu. Aż doszło do takiego starcia dwóch osobowości, gdzie ona zaczęła jak gdyby sama ze sobą walczyć. No, ale niestety, jak możemy się domyślać, dla Marii, Yy, no, znaczy, ale niestety jak możemy się domyślać no Aleksja no, widziała przed sobą morderczynię i wtedy dochodzi do konfrontacji znowu między naszymi bohaterkami yy, i no to wywraca cały film do góry nogami bo nagle się okazuje, że te wszystkie sceny to całe właśnie zło wcielone, które my tak chwaliliśmy że ono nie do końca istnieje nie no nie do końca istnieje no ono nie istnieje no i yy. To, co ja wspomniałem, że ja mam problem z tym twistem, bo on przy takiej konstrukcji filmu, jaka finalnie jest, to jest rzecz nie do obrony, to jest związana z kilkoma sekwencjami, bo z jednej strony są rzeczy, które fajnie to podbudowują. To otwarcie, kiedy widzimy Marii właśnie, wiesz tam, pociętą w, w jakimś tam szpitalu, który się okazuje suma summarum szpitalem pewnie psychiatrycznym. Mm -hmm. Ta cała scena w sklepie, czy na stacji benzynowej i, i, i w tym sklepie, to jest też coś, co fajnie nam to podbudowuje. Nawet te home invasion i ta cała akcja w domu, to jest też bardzo dobrze później, czy w bardzo prosty sposób do, do wyjaśnienia. Natomiast mm -hmm. jest kilka sekwencji, które to mocno wywalają. I ja mam największy problem. Sekundę, no, no, a to mógł. Poczekaj sekundę, mm -hmm. bo e, najlepsze e, z tego, co broni cały ten twist, e, to wszystkie sceny spotkań Aleksji i Marii od początku ataku. Mhm, tak. Bo tak. Maria zachowuje się rzeczywiście yy, dziwnie trochę przy Aleksii. W sensie nie da się jej uspokoić. Jest potwornie spanikowana. Ale to wszystko my sobie tłumaczymy w trakcie seansu tym, że no, ktoś chodzi po jej domu i zabija jej bliskich. I do tego ją też z zaskoczenia związał jakimiś tam łańcuchami, zakneblował i dziewczyna jest po prostu uwięziona i no, skazana na łaskę bądź niełaskę łaskę jakiegoś psychopaty. A potem się okazuje, że po prostu Marii była przerażona, że Aleksja, tak, że najpierw właśnie zabija jej bliskich, a potem do niej podbiega i coś tam mówi, że nie martw się, tak? Pomogę ci. Tylko się nie odzywaj, tak? On tu zaraz wróci, muszę się schować. I no Marii nagle widzi, że ma do czynienia z wariatką, która zamienia się tymczasowo w Morderce, w Moderczynie, potem do niej wraca i nie wiadomo w ogóle o co chodzi. To musiałby być jakiś przeogromny szok dla każdego. No, jak najbardziej, zgadzam się, że to jest fajnie poprowadzone, zresztą to jest też dobrze i konsekwentnie później prowadzone nawet w tych scenach w furgonetce Te mm -mm. też wydaje mi się, że to właśnie w kontekście tego co ty mówisz to gra i to jest no dobrze po prostu robione. Nie? Tu, tutaj moim zdaniem pod, pod tym kątem to, to naprawdę wypada dobrze i do niczego się nie można przyczepić. Na, natomiast mówię, no, jest kilka takich sekwencji, które bardzo dobrze grają w trakcie seansu, ale wywracają ten twist. I największy mój problem to jest z tą sceną pierwszą taką horrorową, czyli tym Felatio odciętą głową. No bo to jest dla mnie sekwencja, która w kontekście jakiegoś takiego, wiesz, psychopatycznego mordercy jest super, bo ona nam właśnie ustawia to, że mamy do czynienia po prostu z jakimś totalnym zwyrolem, a tam jeszcze, jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba nawet, ja nie wiem, czy w radiu, czy gdzieś tam nam jest sugerowane, że właśnie giną kobiety w tej okolicy, więc to, to też jest jeszcze jakby podbudowywane, że tam jest jakiś zewnętrzny czynnik i, i wiesz, i z punktu widzenia budowy takiej zewnętrznej postaci dla tej naszej dwójki bohaterek płci żeńskiej, które później się tam ze sobą zmagają, to gra. Natomiast z punktu widzenia tego twistu... Mogę być adwokatem diabła? Możesz, jak najbardziej. E, tak. E, scena zaczyna się tą sekwencją w szpitalu, ale zaraz potem mamy sen Marii, w którym ona właśnie, tak jak na koniec to Aleksja ucieka, tak tutaj widzimy Marii uciekającą przez las, zatrzymującą jakiś tam samochód i tak dalej i Marii się budzi i mówi, że miała dziwny sen, że uciekała przed jakimś mężczyzną i tak dalej, ale kto to, nie, że uciekała przed kimś, kto to był jakiś mężczyzna, właśnie nie, tak jakbym goniła sama siebie. I to jest właśnie ten mega spoiler na początek, nie? Taki foreshadowing, że Ło, który nam mówi, że właśnie ona będzie gonić samą siebie. Walczyć sama ze sobą, i to już nam pokazuje, że ona jest, no, no już ma te problemy, nie? W mhm, naturze psychicznej. I potem my mamy scenę zazdrości, nie? Gdy rozmawiałem o tych chłopakach, o tym, że tam Aleksja kogoś poznała na imprezie i właśnie to z tym chłopakiem gdzieś tam zniknęła, zaczynałem się wyzywać, nie? Tak, nawet w miarę wulgarnie, że ty dziwo, ty dziwko, coś tam, coś tam. I to nam, my to odbieramy jako po prostu sugestie, że no, mamy tutaj tę lesbijską relację miłosną, a to ma nam już pokazać, że to jest taka miłość, właśnie nieodwzajemniona i miłość fanatyczna trochę. I potem w tym domu to też jest kontynuowane, bo ta rozmowa, właśnie o spotkaniach, że na przykład Aleksja nie ufa singlom, także nie mhm. chciałaby być z singlem, no a właśnie Marii na odwrót, że nie chciałaby być z kimś, kto się z kimś spotyka, tylko właśnie szuka singielki, no i to cały czas pokazuje, że ta relacja, znaczy ten, ta miłość nie zostanie sfinalizowana, tak? Miłość czy pożądanie w sumie. I gdy potem mamy tę sekwencję, czy znaczy potem w międzyczasie tę sekwencję z głową, ja sobie tak wyobra to nie wyobrażam, przepraszam, interpretuję, że Marii której się włącza czasem ta osobowość mordercy, po prostu wyobraża sobie, że, no, że ma tę pełną kontrolę tak, nad tą swoją koleżanką, bo zauważ, że ta głowa z początku to nie jest głowa aktorki, która wciela się w Aleksję, ale, jest ale jest podobna, podobnej tak. Tak z wyglądu brunetki i że to jest po prostu emanacja tych jej chorych fantazji. I ja to jako coś takiego, bo nikt tego nie widział, nie? To my to widzimy. A pamiętaj, że my obserwujemy świat z punktu widzenia Aleksji. Nie, przepraszam, Marii. Tak? My widzimy wszystko z punktu widzenia Marii przez jej zaburzoną perspektywę, dlatego ja to widzę tak, że ona po prostu wtedy sobie wyobraża, nie, że ktoś właśnie ma taką kontrolę można iść w takim kierunku jak najbardziej ale to też powiem tak, że jeżeli tak do tego podejdziemy, no to ten twist da się obronić, w naciągany sposób, ale da się obronić, bo wiesz, bo tutaj jest kilka po prostu takich sekwencji, gdzie widzimy te starcia Marii z tym facetem z tym pierwotnym złem i po prostu no one budują świetny klimat w trakcie seansu. Wracam do tej sceny w toalecie na tej stacji benzynowej, która po prostu naprawdę tam napięcie można było kroić, a z punktu widzenia właśnie twistu, no to już ta, ta sekwencja... Dla mnie nie ma specjalnie sensu. Ale ma, właśnie zobacz, znowu, bo jeżeli ona się tak przełącza, nie? że jej się raz wydaje, że ona jest ofiarą, a po chwili po prostu wchodzi w nią to, to, to zwierzę żądne krwi, to ona prawdopodobnie po prostu najpierw sama właśnie weszła, tak, powiedziała, że jest zagrożona, że proszę uważać i tak dalej. Proszę, nie wiem, dzwonić po pogotowie. A potem po chwili sama osaczyła i zamordowała pracownika stacji. Ale Później nie, nie ale tutaj ja nie mam problemu z tym pracownikiem stacji, bo to. Ale to nie, jest, czekaj, właśnie. I no. potem wiesz, znowu jej się załączyła yy, ta, jak gdyby, no niewinna psychika, osobowość, zobaczyła trupa i wiedziała, Boże, muszę się ukryć, poszła się schować w toalecie i siedziała przerażona, a potem znowu jej się załączył morderca i zaczęła chodzić i szukać samej siebie, dlatego nikogo nie znalazła też. Mhm. Ja to tak widzę, że ona cały czas po prostu wiesz, bo ona nie pamięta tych sekwencji z, tego, z tej drugiej osobowości. No okej. Okay, I my to nie, po ja... prostu mamy złożone w jeden obraz, nie? że ona y, myśli, że ktoś tam zaraz wyjdzie na nią, albo że właśnie morderca kogoś tam szuka, ale właśnie, że się mijają. Ale to, to wiesz co, to, ja nie będę się z tobą w ogóle wykłócał, bo ja tak tego nie widzę i dla mnie to są nadal problematyczne sceny, ale jeżeli tak by to tłumaczyć, to, y, to mówię, to jest do obrony w ten sposób. No tylko, że mówię, ja mam tutaj y, i tak mimo wszystko z tym problem, no bo wydaje mi się, że tutaj sobie za dużo trzeba trzeba dopowiedzieć i za dużo to poszywać po prostu i za mocno, żeby to się trzymało wszystko hmm. kupy, bo ja naprawdę wolałbym, żeby żeby trochę nie wiem, może wyciąć w tych właśnie scen takich mocnych film by na tym stracił i to, to jest właśnie też taki problem, że one są świetne w większości przypadków natomiast no, no niestety no mówię, no ja widzę tutaj że to jest tak, wiesz, na ślin bardziej klejone niż w przemyślany właśnie... sposób. Bo, bo, bo tak jeszcze, ja wkładnę Ci jeszcze słowo tylko, bo mhm. tutaj problem, który ja też z tym mam, z takim tłumaczeniem, o którym Ty teraz mówisz, to jest taki, że Ty zakładasz, że ona jakby funkcjonuje w ramach dwóch osobowości takich, takiego rozdwojenia jaźni, gdzie prawa ręka nie wie, co robi lewa. A mhm. ja mam... Trochę poczucie, że film w żadnym momencie nie zasugerował, że mamy do czynienia właśnie z czymś takim, tylko... Ale wiesz, no sama, sam fakt, że ona przybiega do, Aleks tak, do Aleksji i mówi jej, że słuchaj, tak jesteśmy wolne i tak dalej, to pokazuje, że ona właśnie nie ma totalnie świadomości tej drugiej osobowości. Znaczy, wiesz co, ja te sceny w domu to trochę też inaczej odbierałem, w tym kontekście, że według mnie jest tak, że no tam w, szczególnie na początku, kiedy jeszcze Aleksja nie jest obezwładniona, bo ona przecież tam na początku to trochę nie wie, co się dzieje, to ja to odbierałem na zasadzie takiej pewnej gry, że wiesz, ona nie wie, co się dzieje, Marii sprzedaje jej pewną wersję wydarzeń i ta tam później, już od momentu, kiedy ona wiesz, jest związana, no to jakby już jest z punktu widzenia Alexi, która wie, co się dzieje w przeciwieństwie do nas w tym momencie, no to to już jest sytuacja zero-jedynkowa, Natomiast tam sam ten początek w domu to jest jeszcze właśnie coś, co ja bardziej brałem pod uwagę jako pewną inscenizację i, i próbę kreacji Marii na obrączynie. Ale nie, wiesz, na zasadzie takiej, że to są dwie różne osobowości, tylko że on ona po prostu kreuje pewną rzeczywistość, nie, że Aleksja nie widzi, więc ona działa tak naprawdę z jednej strony jako ten morderca, a z drugiej strony właśnie próbuje jej wmówić, że jest jeszcze jakaś tam trzecia, trzecia postać w domu i musimy się tutaj, wiesz, chować, uciekać i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja tak tego w ogóle nie widziałem, bo od początku, wiesz, jeszcze ona potem spała sama, nie, ta była masturbacja i tak dalej i one właśnie nie rozmawiały ze sobą, aż do momentu, gdy Aleksja była już związana, nie? Bo one były w różnych pomieszczeniach. Marii była na dole, a Aleksja była na samej górze. No, no, w sumie może tak, może tak. Ale wiesz co, bo ja jestem w stanie całkowicie tę stację kupić. Jestem w stanie kupić początek. Tak jak powiedziałem, nawet tę masturbację jestem w stanie sobie wyjaśnić, ale mam przeogromny problem z furgonetką. No, I tak. Bo to nadal, mo... bo starałem się zrozumieć, nie? Jak to mogło by wyglądać, gdyby naprawdę no, bohaterka miała takie blackouty, że właśnie jest jedną osobą, jest drugą osobą i totalnie sobie nie zdaje z tego sprawy. I to też można, myślę, uzasadnić tym, że ona po prostu wzięła to auto Alexi. I tak naprawdę nie było dwóch aut, że ona drugie auto sobie wyobraziła, ona cały czas jecha, jeździła tym autem Alexji. Tym wziętym spod domu, i wtedy to znowu nagle wiesz, ma sens cały ten film, ale mamy na koniec tę furgonetkę, a w furgonetce jeszcze piłę tarczową. I po prostu to już jest trochę dużo, bo gdyby na koniec nie było tej furgonetki w tych ostatnich scenach, i gdyby ta piła tarczowa nie pojawiła się znikąd, no bo nie, nie uwierzę, że no, Aleksja na przykład ją woziła no niby można ją było wziąć gdzieś z domu na pewno, tak? od ojca gdzieś z garażu czy coś, to też można by uzasadnić, ale tu już mam za mało takich czynników, które mógłbym poddać interpretacji, jakoś założyć, że to właśnie wszystko ze sobą współgra i dlatego no gdyby nie ta furgonetka i ta piła tarczowa na koniec, to ja bym naprawdę sobie wszystko fajnie był w stanie no, skleić i uwierzyć w to. A tutaj no z tym mam duży kłopot. No, ale no ja tu nie będę Cię przekonywał do, do jakichś swoich racji, bo yy, no, raczej Ty masz to bardziej poukładane w głowie niż ja. No, wydaje mi się, że mówię, mimo wszystko to jest element, który będzie budził kontrowersję. no bo po prostu nieważne, którą wersję wydarzeń sobie w głowie poukładamy i jak to zrobimy, to i tak wydaje mi się, że to wymaga po prostu yy, pewnego wysiłku ze strony naszej jako widzów, żeby właśnie to pokleić, yy, bo, bo po prostu film Pewne rzeczy prowadzi w ten sposób, że one się albo właśnie wykluczają, albo są trudne do, do obrony. Trudno to jest jednoznaczne interpretacja. Ale właśnie nie uważasz, że gdyby na przykład w scenie z policją, nie wiem, była druga sekwencja gdzieś na przykład pod domem tam rodziców Aleksji i gdyby na przykład tam pokazano, że ojciec miał podobną ciężarówkę, nie, może bez tych napisów, ale w sensie, że na przykład miał taką wujgonetkę. I wtedy od razu jakby to wszystko... Na pewno te, tak, ale pamięć. to wiesz, ale to wracamy do tego, co ja powiedziałem, że wystarczyłoby wyciąć jedną czy drugą sekwencję i pewnie film pod tym kątem by grał lepiej, ale to wydaje mi się, że napięcie by trochę siadło. Bo to no to, tak, to, ale to by wiesz, było dużo sekwencję walki na szosie, nie? No, ale to jest bardzo ważna sekwencja cały czas. No, no nas... właśnie, ale, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że jakbyś pokazał tę ciężarówkę gdzieś tam w kadrze, to wydaje mi się, że tutaj to byłby zbyt mocny format. Shadowing, w tym sensie, że. Ale na koniec można by pokazać, po prostu wiesz, że policja na przykład mówi, że. Aha, w ten, w ten sposób, że po prostu okay, Znaleziono, okay, tak, okay, właśnie. Okej, okay. nie, no to jeżeli by to wstawić gdzieś tam na koniec, to, to faktycznie Albo to że na przykład grać. na koniec, wiesz, Magii wsiada do tej ciężarówki, otwiera stacyjka, tam są zdjęcia jej rodziców, nie? No można by, coś można by ewentualnie w takim kierunku to poprowadzić. Nie, Bo ja myślałem, że to gdzieś tam na etapie nie, nie, przyjazdu nie, nie. do domu że chciałbyś nie, jakąś nie, nie. taką scenę. Nie, no okej, okay, tak, to by mogło grać, faktycznie. No dobra, no to nie wiem, chciałbyś coś dodać? czy nie, kończymy? Nie, myślę, że kończymy. Nie ma co tam się rozwodzić. Okay. Ja tylko jeszcze powiem, że w sumie kojarzysz tę scenę ze szpitala, nie? Tak tę otwierającą ten film. Jak ją widzimy na początku przy tym pierwszym seansie to ona jest taka strasznie szokująca bo widzimy to umęczone ciało magii, widzimy ciało znaczy ciało tutaj pleca akurat przede wszystkim w głębokich ranach ciętych i to tak już nam sugeruje że no w tym filmie będzie się działo tak? że musimy być gotowi na to umęczenie ale gdy po seansie włączyłem ją sobie jeszcze raz to wybuchnąłem na niej śmiechem bo widzimy kobietę w szpitalu, już właśnie po opatrzeniu takim wstępnym, gdzie ona po prostu leży sobie, czyli znaczy siedzi na łóżku szpitalnym, w jakimś tam szlafroku takim, też w jakiejś koszuli nocnej szpitalnej. I ona ma te plecy w głębokich ranach ciętych, i tylko na jednej z nich ma założone szwy. Więc tak naprawdę to tu nie ma żadnego sensu już. Na początku, tylko to też jest ciekawe, jak się percepcja zmienia, nie? Mm -hmm. Że tak, tak. my traktujemy to jako po prostu właśnie foreshadowing i takie nastawienie widza na to, co się potem wydarzy, ale gdy już patrzymy na to tak chłodno, na chłodno, na trzeźwo, po wszystkim, no to nagle to <laughs> właśnie, ja autentycznie zacząłem się śmiać wtedy. Hmm. Dobrze. to tym aspektem trochę weselszym będziemy kończyć. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za tę naszą wycieczkę po francuskich przedmieściach i lasach. Dzięki, dzięki Ci bardzo za zaproszenie. A Wam słuchacze dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.